"Jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie. Albo osiemnaście onych, na które upadła wieża w Syloe i pobiła je, mniemacie, żeby ci winniejszymi byli nad wszystkie ludzie mieszkające w Jeruzalemie? Bynajmniej mówię wam, i owszem, jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy także poginiecie. I powiedział im to podobieństwo." Człowiek niektóry miał figowe drzewo wsadzone na winnicy swojej, a przyszedłszy szukał na niem owocu, ale nie znalazł. Wtedy rzekł do winiarza, oto po trzy lata przychodzę szukając owocu na tem drzewie figowym, ale nie znajduję. Wytnij, że je, bo przedrze te ziemię próżno zastępuje. Ale on odpowiadając rzekł mu, panie, Zaniechaj go jeszcze i na ten rok, aż je okopie i obłożę gnojem. Owa was przyniesie owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. I nauczał w jednej burznicy w sabat. A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy osiemnaście lat, a była skurczona tak, iż się żadną miarą nie mogła rozprostować.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 które wziąwszy człowiek, wrzucił do ogrodu swego i rosło i stało się drzewem wielkiem, a ptaszki niebieskie czyniły sobie gniazda na gałęziach jego. I rzekł znowu, do czegóż przypodobam Królestwo Boże? Podobne jest kwasowi, który wziąwszy niewiasta zakryła we trzy miary mąki, ażby wszystko skwaśniało.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 Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, a poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc Panie, Panie, otwórz nam. Wtedy on odpowiadając, rzecze wam. Nie znam was, skądeście. Tedy poczniecie mówić, jadaliśmy przed tobą i pijali i uczyłeś na ulicach naszych. A on rzecze, powiadam wam, nie znam was, skądeście.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 Wszakże muszę dziś i jutro i pojutrze odprawiać drogę, albowiem nie może być, aby miał prorok zginąć oprócz w Jeruzalemie. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki i kamionujesz te, którzy do ciebie bywają posłani, ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje tak, jako kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Otóż zostanie wam dom wasz pusty, a zaprawdę ci powiadam, że mnie nie ujrzycie, aż przyjdzie czas, gdy rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu pańskim.